Jak ja mam żyć? Jak ja mam funkcjonować? Bo moi rodzice nic nie myślą. Tata żyje, bo żyje, pracuje, bo kurde, zapewnia nam to wszystko, ale to jest, życie, co to jest? Tego. Ja mam dość tej strzelanki. Ja bym wolał coś innego. Ja bym wolał jakieś inne życie. czas celu cel w życiu. Coś osiągnąć. Czegoś dążyć. A tak? A tak nie mam nic. Tak nie mam nic. Nikogo. Nikt na mnie nie czeka, do niczego nie dążę. Żyję dzień za dniem, bo co innego mogę zrobić. I takie mam. Samodzielności zero, tego wszystkiego mam dosyć. Chociaż mam tonę wszystkiego sprzętu wszystkiego, miłości nie mam. Ani szczęścia kurwa. Myślę, że, że jest mi dobrze, że jestem szczęśliwy, że mam wszystko. dobre, ja mogę mieć wszystko. Ale wiecie co? To mnie nie zastąpi. To mnie nie zastąpi. I to jest właśnie najgorsze. To jest najgorsze właśnie w tym układzie. Że ja kurwa też mam czasem ich dosyć, żebym chciał się gdzieś wyrwać, gdzieś pęknąć, coś zrobić. A tak muszę z nimi być. Muszę z nimi być. Być od nich zależny, samodzielności, mówię tak jak powiedziałem, samodzielności to nie ma u mnie, zero. chociaż bym nabrał trochę pewności siebie, a tak mam co? Tak nawet nie mam tego. Także tak to u mnie wygląda, nie? Kupiłem, no kupili mi no, wiesz, taką mini, mini konsolkę tam kurwa do grania, żeby żeby mieć co robić, tak. Ale kurwa, no szczęścia, to nie przynosi to wszystko. Ja mu mam wszystko w tym życiu. Ale kurwa, miłości nie mam i to jest najgorsze. Żyję dzień za dniem. Bez celu, kurwa, w życiu, bo, bo jaki mam cel? Dlatego mi może, dlatego może się łamnę, bo nie mam nic, co by mnie trzymało. Wiecie, co? Nie mam nic. Nikogo, co by mnie trzymało w ryzach. Co by mi... Co by czuł się kurwa pewnie. Jest twardo stojąc na nogach. A tak się użalam, bo... Bo co mam zrobić? Ale nie mam nic. Żadnego celu. Nic. Chociaż mam pełno wszystkiego. Chociaż to i tak mój... Mojego taty, bo mój tata do tego doszedł. Nie ja. Ja nic swojego nie mam. Tak naprawdę. Wszystko mi kupują, wszystko mi zaciają, tylko żeby mnie się nie smucić. Dlatego jest mi tak ciężko. Dlatego mi jest tak ciężko. Nie wiem jak jeszcze długo wytrzymam. Pękam po ostatnio. Myślałem, że się nie będę pokazał już mi to przeszło, ale nie, jeszcze nie. Bo mimo tego, że masz to wszystko, nie masz celu. Przyjdzie dwóch kumpli, ale to jest wszystko za mało. Koleżanek zero. chociażby chciałby, żeby jakieś koleżanki były, żeby ktoś był. Wypisywać, wypis wypisywać SMS-y. Z jednej strony chciałbyś, kurwa, ale nie chcesz, żeby znowu na kogoś głupiego trafił, bo dlatego ja się boję zaryzykować. Dlatego ja się boję zaryzykować. A zresztą ja nie potrzebuję długo kontaktów, tak jak utaty wyzwaniają, że ma tam ponad setkę kontaktów, których znam, ja tyle nie potrzebuję. Słuchaj, ja paru ludzi po potrzebuję wokół siebie. Nic więcej. A nie sterte ludzi, w większości fałszywych, a kilka, kilka tych, co są ok, tak. Także nie. To jeśli chodzi o to, to ta też źle myśli, bo on ma kupę kumpli, ale większość na pewno jest w pewnym sensie fałszywa, A nie prawdziwymi kumplami. Później tak? się okazuje. A ja po prostu chcę się przed tym, przed takimi ludźmi przestrzec. Tak? I wybieram tych, którzy, którzy... Którym widzę w nich, że, że można, można im ufać. A nie tych, którzy... Są, bo są, bo mam tam 100 ileś znajomych, czy, czy numerów tam z 200 czy 100 do każdego wyzwania. Połowy, zresztą praktycznie mam te numery, ale praktycznie nie dzwonię do tych osób, bo, bo mam na przykład 100 kontaktów. Ja tego nie potrzebuję. Ja potrzebuję, mówię, kilku osób, a nie, że stertę znajomych, nie? No to ja trochę, ja trochę inaczej nie? do tego podchodzę. Ja nie lubię właśnie też, jak ktoś jest natarczywy wyzwania mi ciągle, jak coś robię też. To mi to bardzo przeszkadza, bardzo mnie to wkurza, wkurwia więc. Bardzo zresztą, że jak masz tylu znajomych, to kuźwa ci wyzwaniają co 10 sekund z pierdołami, bo łapki ich świeżbują, bo nie mają czym się zająć, bo tak praktycznie sięga się po komórkę tylko wtedy, bo nie ma się czym zająć, tak? a nie na zasadzie, że a zadzwonię, nie? To jest tak. Dlatego tata ma tyle znajomych, ale zresztą połowę na pewno nie wydzwaniają. Tam każdy ma numery do tych osób, ale mi niepotrzebne. Mi, mówię, trzech, czterech czy pięciu miał, nie? Nie potrzebuję dużo. Tylko parę osób zaufanych, naprawdę zaufanych przyjaciół. Przyjaciółek już bardziej teraz bym potrzebował, niż przyjaciół, nie, ale... Przynajmniej jednej, jakiejś takiej, co bym mógł się poczuć lepiej, no tak? Jestem załamany, kurwa, bo co to ja mam za życie? Wegetuję cały czas, jestem z wami starymi cały czas. Żadnej, kurwa, poprawy, chociaż mam tysiące wszystkiego zagwarantowane sprzęty, nie sprzęty, wszystko mam zagwarantowane. Ale kurwa, szczęścia nie mam. Nie ma nikogo wokół mnie, rozumiecie? Nikogo wokół mnie. Że ja do czegoś dążę, coś chcę. Mam jakiś cel, bo kurwa, chciałbym mieć jakiś cel, wiecie? Właśnie mi się osoby podobają, takie, które mają jakiś cel w życiu właśnie. A nie takie kurwa... Takie, że, że, że będzie tylko siedzieć i tego. Ja, jakbym był zdrowy, to w ogóle inaczej. Ja, ja w ogóle inaczej myślę. Mimo tego, że. E, mimo tego, że nie chodzę, tak? Gdybym chodził, to ja całkowicie inaczej bym postępował. Dążył. Chodziłbym tu, tam, nie. Dążył do czegoś. Bo bym miał możliwość. A tak. A tak egzystuje, dzień za dniem, kurwa, mając wszystko, wszystko zapewnione, podnosek, jedzenie, wszystko, ale kurwa szczęścia nie mam i to mi nie zastąpi, chociażbym miał, nie wiem, tonę wszystkiego, tonę sprzętu, takich yy, yy, złodziei czasu, tak, czy jakby to tam nazwać, tak, to, to i tak mi szczęścia to nie, nie zapewni i tak się łamnę i tak mam wszystkiego dość. Dość życia, tutaj patrzenia ciągle na was. Życia bez celu, bez, bez planów do na życie. Nic. Tylko tak sobie żyjesz, bo się żyjesz, tak? Więc ja tak to widzę. Ja tak to widzę i, i jeśli wy nic nie zrobicie, ja nie wiem, jak ja długo wytrzymię Jak ja długo wytrzymam bo jeszcze wytrzymał, ale... mam mówiła jeszcze z rok, ale... Ja bym wolał wcześniej niż, niż rok, wiecie, bo, bo... ja już się łamnę, ja już... Ja muszę coś myśleć, ja muszę coś... Do czegoś dążyć, kurwa, bo... Bo zginę. Bo po prostu załamnę się. Nie będę czuł w ogóle chęci do życia, nic. Jeśli ja, ja nic nie zmienię, jeśli ja nic nie poprawię w sensie takim, takim że jakiś cel, cel ma w tym życiu, tak. Czy robić coś dla kogoś, czy w ogóle, nie. Nie chodzi tam o seks. Chociaż to też by mi się przydało, kurwa, bo żeby mi frustracja przeszła od czasu do czasu. Bo czasem jestem tak wkurwiony, że tylko wiadomo, co mi może pomagać. Ale... Muszę jakoś, kurwa, jakoś egzystować, jakoś żyć. I to nie jest tak, że mi się to podoba. To mi się kiedyś podobało, takie życie, takie życie, gdzieś za dniem, tak jak powiedziałem ojcu, bo mi się to podoba. To kiedyś było, to kiedyś było, ale już mi się to nie podoba. Już mi się to nie podoba. Już bym wolał coś, coś innego w tym życiu. Dążyć, iść gdzieś. Żyć mi ludźmi i tu nie chodzi o jakąś tam depresję czy cokolwiek, bo ja po prostu się łamę, Bo kurwa, no jak żyjesz samemu, tak nie masz tego celu. Taki się człowiek łamie. Chociaż ma wszystko zapewnione. Ma wszystko. Ja wiem, jest powiedzenie, jest powiedzenie, ciesz się tym, co masz. No ja się staram się cieszyć, ale już mnie to jednak nie cieszy, szczerze mówiąc. Aż tak bardzo. Dlatego wolałbym, żeby to się trochę zmieniło, żeby to, wiecie co, żebym ja chociaż miał jeszcze ten cel, jakiś cel, ale nie taki cel za chwilę, tylko taki cel już bardziej na stałe, tak, taki, taki dłuższy, co wymaga trochę, yy, trochę z mojej strony, trochę zaangażowania, tak, z mojej strony. Jakiegoś. A nie takie, wiecie co, że na chwilę i cześć. Tak. Nie chwilowe zaangażowanie, tylko zaangażowanie prawdziwe. Ja mogę mieć wszystko. Ja mogę się cieszyć grami, mogę się cieszyć tym, tamtym. Ale kurwa, no... Życiem to nie zastąpi, no. Nie zastąpi. A z drugiej strony patrząc, kurwa, boi się że znowu na kogoś nienormalnego trafi. Jeszcze, kurwa, dzisiaj to ludzie są tak głupie, tak puste w większości. No ja to byś chciał kogoś normalnego. Są normalni ludzie, są też normalni ludzie, tylko traf na kogoś takiego. To byś miał naprawdę szczęście. Na kogoś naprawdę normalnego. Co ma cel w życiu, udaje do czegoś pracuje, czy coś robi. Jest w jakiś sposób samodzielna ta osoba, czy coś. Ja wiadomo, że ja nie będę aż tak samodzielny, że pójdę do pracy i coś. Ja bym chciał, owszem. Czemu nie? Tylko boję się tej dyspozycyjności, żebym nie wyrobił się w czasie czy coś, tak. Robić to, co umiem, bo to, co bym lubiał, a nie umiem, no to nie ma sensu. Ale robić to, co byś lubiał i tego, no być może mówię, nabrał takiego... Takiej tej chęci. Także zapewnianie wszystkiego nie dajesz szczęścia, bo liczy się ktoś jeszcze więcej, żeby był. Same zapewnianie komuś, że masz to, masz to, dostajesz to: telewizor, umeblowanie, mieszkania, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które dostajesz za pieniądze to Ci szczęścia nigdy nie. Ale ktoś przy Tobie tak. Mam nadzieję, że to się zmieni. Że, że po prostu uda się w końcu. Tylko nie wiem, kurwa, kiedy i chciałbym, żeby to było jak najszybciej. Tylko czy ja jestem w stanie w ogóle być, być... być... Dyspozycyjny. Taki Pewny siebie. Pewny siebie na razie nie jestem. A w przypadku osoby, która pracuje, która radzi sobie tak. Mi się to podoba właśnie kobieta, że sobie też radzą ma facet. Chociaż facet też powinien sobie radzić. Ale ja niestety nie jestem z tych. Ja jestem kurwa, totalnie zależny i to mnie wpływa też. Ja chciał coś inaczej, tak? Też chciałbym mieć jakieś cele w życiu, coś. A z drugiej strony patrząc, kurwa, trafisz na kogoś głupiego, pójdzie ci i zacznie wszystko ustawiać, urabiać, tego nie, tego nie, wpychać się w z butami w Twoje życie, takie, ja że patrzę w, te w ten sposób też, też mam, mam to na uwadze, nie? Wszystko do góry nam ci przestawi, postawi ci warunki, i co zrobić? Ja nie chcę tych warunków, właśnie. Ja nie chcę, żeby ktoś mi stawiał te warunki. Bo jestem takim człowiekiem, że ja nie, nie zaakceptuję tych warunków, nie ugnę się. A już na pewno nie ugnę się kobiecie, tak. Ja jestem właśnie z tych, że po prostu to ja powinienem być tym. Który coś ma do powiedzenia. Niekoniecznie, że decyduje, ale ma coś do powiedzenia w domu. Także ja nie dam sobie, wiecie co, że ktoś, ktoś będzie mi stawiał warunki, ustawiał mnie, tak, że mówi mi, że mam z tego albo z tamtego zrezygnować. Ja wiem, że ja nie zrezygnuję. Bo ja jestem taki, że ja nie zrezygnuję. Jak ja sam nie będę chciał. Jak ja będę chciał, to wtedy zrezygnuję. A nie inaczej. Także tyle Mam nadzieję, że to się zmieni, że będę miał trochę za jakiś czas lepsze te życie, tak? Bo no mówię, ja nie widzę celu, dlatego się łamę. Dlatego mnie to wszystko boli, tak? Też boli mnie to, chciałbym kogoś mieć. a. A po prostu, wiesz, co jesteś sam, wiesz o tym, że jesteś sam i to też się, to tak. Ale no, z drugiej strony patrząc, kurwa, czy ty jesteś w stanie się dostosować do takich kryteriów, jeśli ci ustawi tak, że powie ci, że masz coś rzucić, a ty nie będziesz w stanie tego rzucić? Ja wiem, że ja jestem taki, że ja nie zrezygnuję, tak. Nie? A ja nie pozwolę sobie wejść na głowę, żeby ktoś mi ustawiał warunki, albo narzucał mi warunki. Albo jest, akceptuje mnie takim, jakim jestem, albo, albo się żegnamy i koniec. Bo ja nie jestem skłonny na takie ustępstwo. Na takie akurat ustępstwo nie jestem zdolny. Tak. Skłonny. Za to na inne jestem w stanie być skłonny, ale nie w tym przypadku.